Budu vám vyprávět příběh, který se odehrává v dobách, kdy se panstvo bavilo při lovech a štvanicích. Na chlumeckém hradě žil hrabě, který miloval lov a jeho lovecké psy mu opatroval věrný sluha Jan. Při jednom z lovů se zaběhnul jeho nejlepší pes. Hrabě byl velice nešťastný a jeho hněv přivolal na hrad starou čarodějnici, která žila v močálech. Tamu nabija swoją pomoc. No tak, i tym oto sposobem doszliśmy do początku szóstego odcinka podcastu 420. Pierwszego polskiego podcastu z Czeskiej Republiki. Naprawdę mówiąc, nie mogę mówić o tym, co tworzy podcast, bo. Filip Dawidziński, nie tylko dla Orłów prowadzący oraz osoba udzielająca się wybitnie w podcastofonie, o tym także będzie mowa, stwierdził swego czasu Filip, że podcast jest podcastem, kiedy będzie miał odcinków pięć wyemitowanych. Ja sobie utrudniam sprawę, ponieważ zacząłem od zerowego, później były dwie stawki, wstawki, które by w ogóle nie były numerowane i w ten sposób doszliśmy do szóstego. No niestety Filip później stwierdził, jakiś czas potem, dłuższy, że podcastem jest podcast, który ma wyemitowanych 10 odcinków. No jak tak dalej pójdzie, Filip podniesie poprzeczkę, a mój podcast nigdy podcastem się nie stanie. Śpieszę wytłumaczyć, co ja dzisiaj tutaj robię. No, Oczywiście usiadłem w pokoju. Nie, nie, ja nie nagrywam w studiu. Ja nagrywam w pokoju. Przede mną jest telewizor, szafa. Siedzę na łóżku, przy szklanej ławie. Na ławie jest netbook, kartka papieru, palmtop, długopis, dyktafon. W ręce mam mikrofon, na uszach słuchawki, a przede mną jest szklanka piwa z latopramen. Wasze zdrowie. 420. Pierwszy polski podcast. Z czeskiej republiki. Mój czas. Je połopołę proza tym. Může říct, já już nie Rád, Wręcz to zbytek, czego? A czasu mniej. A nie mi zdálo przed pół godziną. Mrzíteli, je SOS. Aczem i zítra, czym jestem dys. Zbaw mnie dżihy, my rani co nejdřív. Żydeli chvátej píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi czas Brat mi víru mou, a lásku mou a ten ej Z własního spánku můžeš krást I czasu svého, dej mi czas Bożę to z tążim, tentokrát neprohrát Mój czas To są jedne takowe. czasowe. Czyli doszliśmy już do tego, że nie nagrywam w studium, czy też w studio, no według bodajże, specjalistów od języka polskiego obie formy są już poprawne. No tak samo jak kiedyś w Czechach był tylko rozchlas, czyli radio, a w tym momencie jest dozwoloną formą rozchlas oraz. Radio, Nie radio, tylko radio tam jest a wydłużone właśnie z tym akcentem typowo czeskim. A więc tak, to co na początku było, to nie była wcale bajka. Był to pierwszy utwór, intro, z płyty bardzo fajnego zespołu rockowego, metalowego, który wywodzi się właśnie z Czeskiej Republiki. O tym zespole jeszcze troszeczkę powiem. A teraz już możemy powoli zacząć toczyć się z górki. No przede wszystkim chciałbym wszystkich przeprosić, że 420 od jakiegoś czasu, po opublikowaniu tylko, tylko apelu, na który ten apel no były... Znakomite odpowiedzi. Eee, żadne. Jeżeli chodzi o merytorykę, bo tak, ogólnie to nawet, nawet, nawet było fajnie. Eee, więc eee, 420 nie nadawał. A dlaczego? No, ja już w odcinku zerowym, kto nie wierzy, może sprawdzić, to jeszcze jest dostępne na serwerze. W odcinku zerowym mówiłem, że 420 będzie miał formę bardziej, jeżeli chodzi o regularność, przypadkownika. No ale, cóż tu się nie robi? Jeżeli tak ładnie ludzie piszą do człowieka komentarz. A, jeszcze jedna rzecz. W odcinku piątym dotyczącym Starego, miasta, starego miasta, miasta w Pradze napisał Adam Trendowski, retro Adam, czyli prowadzący Retro Radio, współprowadzący. Napisał, że jest to zdecydowanie najlepszy odcinek i nie musiał go brać na dwa razy ponieważ na raz było za krótko. Dziwiło go tylko to, że ilość tych komentarzy pod odcinkiem no nie była zachwycająca. Kochani, w moim podcaście nie musicie pisać komentarzy. Krótkie wejście z jeżdżego z zewnątrz. No, chciałbym jeszcze wytłumaczyć, bo zapomniałem Dlaczego nie nagrywałem, więc zbliża się okres świąteczny, a z racji tego, że moja praca w pewien sposób od świąt jest uzależniona, to no krótko mówiąc mam pełne ręce roboty. A to wiąże się raczej także z tym, że co chwila muszę gdzieś wyjechać i jestem w trasie. A to, co dzieje się obok mnie, to chyba najbardziej... Będzie można oddać piosenkę. David Koller. Czas najdę. wzić spadki. Góry ale my zagrani są to z węgla Z Maszyna pas mu bez kontroly a jenom jeden to má v por. když vypadneš na skosu je hbitá. Půsti staríka te A propos właśnie tych komentarzy, dlaczego nie musicie ich pisać, no to jest dla mnie bardzo logiczną rzeczą, że przesłuchujemy odcinek. Nie zawsze robimy to na komputerze, bo wtedy najlepiej rzeczywiście sobie przesłuchać odcinek, ściągnie tam jakiegoś, nie wiem, jakimś tym pobieraczem, tym agregatorem podcastów odcineczek. Człowiek przesłuchuje, mało tego naciska jeden klawisz, od razu mu się strona otwiera w tym miejscu, tu komentuj. I wtedy rzeczywiście jest to łatwiejsze. Ale tak jak na przykład ja podróżuję sobie na rowerze. Bardzo często poruszam się na rowerze. I no ciężko z tego roweru... Znaczy nie to, żebym na rowerze słuchał. Słucham, słucham najczęściej albo właśnie na Pamtopie, albo na dyktafonie. Tych, tych, tych odcinków, podcastów, które słucham, które subskrybuję. Więc... Ciężko jest napisać wtedy komentarz. Później to się tak odkłada. Odkłada się, odkłada i z tego, co zauważyłem, dzisiaj zacząłem komentować, to była zwłoka gdzieś tak... Jejku, 12? 12 dni, no prawie dwa tygodnie. A zaznaczam, że podcasty słucham na bieżąco. Całe szczęście wiem, co w którym podcaście piszczało, ponieważ niektóre podcasty które bardziej mi się podobają, słucham dwa, trzy razy, niezależnie od długości trwania podcastu. Jestem takim, jakby to powiedział Przemek Szczepaniuk z Tech ruma podcastowym geekiem. Słucham praktycznie wszystkich podcastów, które się polskich podcastów, które się ukazują. A propos czeskich podcastów, słuchałem dwa. Jeden to był podcast, wideocast, drugi był to typowy podcast. Dużo tego nie ma, naprawdę. Ja pamiętam, nie wiem, rok temu, kiedy Maciek Skwara, Filip Dawidziński i reszta tego naszego mainstreamu podcastowego, te nasze ikony z papą oczywiście na czele, także papa także piał o tym. Wszyscy pijali jakaś, nie wiem, zbiorowa histeria w pianiu na temat, że polskich podcastów jest tak mało. Ludzie, pojedźcie sobie do trzech. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę słowo podcast. W Czechach jest przez C. podcast i najguzik no no praktycznie znajdziecie. Dużo podcastów, znaczy dużo, czeskie dużo, spora część, lwia część podcastów są to podcasty komercyjne, są to podcasty stacji radiowych. Jest właśnie podcast, który mówi o grach komputerowych, jest to z kolei także podcast serwisu growego Hray, czyli Graj. I do tego słuchałem właśnie takiego, słuchałem, oglądałem bardzo miły podcast, podcast właśnie wideokast, czy też jak go tam nazywał, i strasznie porumbane te nazwy są. A więc słuchałem tego czegoś na za pomocą audio i wideo i to dotyczyło głównie Apple'a. Bardzo przyjemne fajne, dwóch klientów to prowadzi bezceremonialnie otwierają sobie piwo palą sisze świetna sprawa to są dwa podcasty czeskie które słuchałem, które oglądałem a reszta? no panie, bida z nędzą autentycznie, autentycznie nie ma nie ma czego tam słuchać Żadnych takich nawiek. Włączasz sobie komputer, zaciągasz odcinek, w którym to papa opowiada coś bardzo fajnego. Robi się klimat taki fajny, mielutki, wręcz samitny, Nie ma czegoś takiego, że u Skwary usłyszymy jakąś ostrą muzę. Skwara wyrzuci z siebie to, że ZUS jest ha I ogólnie wszystko takie brzydkie. Nie ma czegoś takiego... Nie wiem, czy się może czasu na to nie mają. Być może. Do początku prawie nowym podcastu. Tragedia. Więc tak, miałem zacząć podcast tak jak nie zacząłem i w tym odcinku przede wszystkim chciałbym na początku właśnie przeprosić, co też uczyniłem. Przeprosić za to, że nie publikowałem oraz za to, że nie komentowałem. Cóż, praktycznie mam już chciałem powiedzieć udziałane. Jest Zrobione. Ja mam już. I więc, jeżeli chodzi o podziękowania, to w kolejności całkowicie przypadkowej, tak jak mi długopisna na kartkę trafił, tak to spisałem. Chciałbym podziękować kilku osobom za to, co zrobiły dla mnie. I tak. Jako pierwszą osobę długopis na kartkę przyniosł mi Nika czy też, mówiąc po czesku, przezdziwko, Nie, nie, nie, nic. Z paniami lekkich obyczajów to nie ma wspólnego. Przezdziwko, czyli po prostu nik, ksywa. A chodzi o Przemiona. O Przemiona, czyli Hochlandera. Hochlander, czyli Przemion, Przemek nawet, napisał do mnie e-maila zauroczony ostatnim piątym odcinkiem. Był w pracy. Wysłał mi linka do swoich fotek na Flickrze. Był tam bodajże w 2005 roku. Jego także Praga trafiła. No, Rzekłbym, że to jest to rzeczywiście plaga. Plaga Pragi. Trafiło chłopaka. Nie dziwię się. Nie dziwię się. Kto raz był, nie będzie chciał stamtąd wyjechać. Mało tego e, przemion napisał do mnie. To wszystko w mailu oczywiście było. Więc oczywiście mogę zmyślać. Ale przemian do mnie napisał, że wszystko właśnie z tą Pragą, z tym starym miastem, kojarzy mu się z trylogią husycką Sapkowskiego, przede wszystkim polecał mi pierwszą część na rentrum, właśnie trylogii husyckiej. No i rzeczywiście dał mi informację, że coś takiego jest dostępne w formie audiobooka. Dał linka oraz Wszelkie informacje, o których raczej musi mówić nie muszę, więc odpowiadam przemianie. Drogi, bo jeszcze maila do Ciebie nie napisałem. Nie mam czasu. Jestem, jestem naprawdę zaskoczony poziomem, w którym stworzono Narentrum Sapkowskiego. Mam już w domu, tak, tak, tak. Mam już w domu. Dziękuję za ten tip. Można tego posłuchać, ale ze znajomą panią księgarką w Kudowie Zdroju po części oczywiście polskiej no, po części Polskiej Polskiej Republiki yy, po części polskiej w Polsce tak? chyba tak więc w Polsce w Kudowie Zdroju jest bardzo miła malutka księgarenka i jest tam pani, która po prostu oddaje się całą sobą tym książkom oj Strasznie to zatrudniało. Ale prawda jest taka, że jest maniaczką. Jest maniaczką książek i porozmawialiśmy sobie a propos drogi husyckiej. Ja uwielbiam książki, jestem molem książkowym. Przyznam się szczerze, że z wyjątkiem właśnie podcastów, żadnych form dźwiękowych, mówionych, nie słucha, więc audiobook Sapkowskiego, jest dla mnie nowum. A chciałbym to jeszcze przeczytać sam, żeby w jakiś sposób Mieć własne zdanie, własne odniesienie. Czy ja bym coś zrobił inaczej w tym wszystkim, czy głos głównego bohatera akurat bym zmienił. Może bym dał swój kredyństwo. Tak więc to były podziękowania dla Przemiona. A, a propos, ja musiałem wyłączyć przed chwilą nagrywanie, ponieważ zapędziłem się w kozie i... Lepiej trzeba było sobie zresztąć mózg, niż prowadzić bełkot przez nie wiem jakieś półtorej minuty. I przede wszystkim z panią księgarką. Księgarką? Chyba z panią, no w panią pracującą w tej księgarni, z panią właścicielką księgarni. W Gudowie Zdroju mam obgadany temat, że jeżeli ukaże się, a prawdopodobnie ukaże się, hmm, cała trylogia Husycka, wydana przez jedno wydawnictwo. Tak dotychczas z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, to jedno wydanie o pierwszą część, później druga, część trzecia i... i źle to wygląda, źle to wygląda jakoś inaczej, to się bierze w rękę. Yy, więc jeżeli będzie coś takiego się ukazywać, cała trylogia, być może nawet jakaś jeszcze jakieś pudełeczko do tego albo coś takiego, fajne takie wydanie kolekcjonerskie, z radością sobie kupię, Sapkowskiego lubię, facet fajnie pisze, a aczkolwiek, no nie wiem, no nie jestem fanem akurat filmów Wiedźmin, czy też gry Wiedźmin. Sam świat Sapkowskiego, jego język, w jaki sposób to wszystko tworzy, jest naprawdę nie do wyrąbania. Drugie podziękowania będą dla bardzo tajemniczej osoby. Jest to, jak samo sobie mówi, architekt wspomnień. Studio Pogodę te nagrania pewnego architekta. www.studioziew.pl e, Prowadzi on, już mówiłem o nim ostatnio, prowadzi on Studio Ziew i pewnego dnia wysłał mi mailem bardzo fajną zajaweczkę. Słuchajcie, 420 z Czeskiej Republiki. Do zrobienia tej zajawki nie wiem w jaki sposób przymusił białą głowę pewną, aby powiedziała to, co miała powiedzieć, i rzeczywiście rzecz bardzo fajna to jest stosować ją będę. Więc słuchajcie, studia studioziew, a architekt, czy też architekt wspomnień, postać bardzo tajemnicza w świadku podcastowym, osoba niechcąca wyjawnić swojego prawdziwego imienia, chociaż ja już mam pewne podejrzenia, spędziłem kilka godzin ryjąc w sponecie i do pewnych rzeczy się dogrzewałem. Ale jak to napisał, powiedział nawet, e, architekt wspomnień chce pozostać anonimowy. Więc, drogi architekcie, prawdopodobnie wiem, kim jesteś. Pozostaniesz anonimowy do tego momentu, dopóki będziesz chciał. Jeszcze raz dziękuję architektowi wspomnień ze swojego fajnego, bardzo fajnego, świetnego studia ZEW. Za prezent. Czas na prezent Cześć. Raz, dwa, raz, dwa, Twój pierwszy podcast z Republiky. Republiki. polskie podcast z Czeska Republiki. www.420.mypodcast.com I trzecie podziękowania ślę Filipowi Dawidzińskiemu, czyli nie tylko dla ołów. Nie tylko dla Orów, Trochę inne radio. Hmm. Filip znalazł chwilę wolnego czasu. Ja w ogóle nie wiem, skąd on że to wszystko. Robi tak wspaniałe rzeczy. Jeszcze potrafi przy okazji coś tam pokracić, pomontować i stworzył dla mnie trzy proma nie wiem czy promo się odmienia według mnie się odmienia trzy proma i są to proma bardzo fajne proma zostaną umieszczone na stronie jako oddzielne odcinki czym nie będę podbijał ilości swoich odcinków ponieważ ja, jak mówiłem sumiennie numeruję poszczególne odcinki Filipie, dziękuję Ci dobra robota pojawia się tutaj co tydzień co tydzień zasiada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 Prywni, czeski podcast... Szczy... Jezusi, Kriste... Ja to było wszechno na obracanie. E, Prywni, polski podcast Czeskiej Republiki. W języku czeskim Y czyta się jako I. I czyta się jako takie sztywne I wchodzące pod Y. E, z J to jest w ogóle parakaloszy inna A. No, język czeski jest trudny. Kto by chciał usłyszeć osobę, która ma niesamowity potencjał. Do nauki języku proszę posłuchać Maćka Skwary w pierwszym odcinku Podcastofonu, gdzie pozdrawią mnie po czesku. Ja miałem szczęście, że kawy w nie piłem, bo miał piegi na monitorze. Parsknąłem po prostu. Jest to świetne. A dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem. Jak to z jednym? No z kwarą. A skoro jesteśmy już przy podcastofonie, to z ręką na sercu... Momencik, położę rękę na serce. Jezu, ja nie mam serca. Yy, więc z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest dobrze. Jest dobrze. Wyszedł na razie odcinek zerowy, taki pitol... Yy. Przepraszam. Nie wiem co się dzieje, ale chodziło o pilota bardziej. Więc yy, wyszedł pilot. Ja to chyba raczej wykasuję. Wyszedł pilot i w tym pilocie prowadzącymi byli Maciej Skwara oraz papa z podcastu Papa Cafe Łukasz Moc. Tak, tak kochani. Jestem, jak mówiłem, geekiem wszystkich podcasterów nam po imieniu i po nazwisku. No, oczywiście z wyjątkiem architekta, ale do tego Oficjalnie. I cóż, cóż ten podcast, podcastofon, cóż to jest? A no tak, według mnie, moi kochani, to jest właśnie coś, czego nam, różnym podcasterom brakowało. Ponieważ jest to podcast o podcastach. Mówią w tym podcaście o nowych podcastach, komentują odcinki, mówią o wydarzeniach, które właśnie zaistniały. Dużo tych wydarzeń nie ma, no w każdym wydarzeniem jest jakby nie było publikacja każdego nowego odcinka i bardzo ciekawie chłopaki opowiadają o tych rzeczach, a trzeba przyznać, że no właśnie nasze różne podcasterskie uszy lubią słuchać o sobie, przecież po to także są puszczane jakieś proma You. Brilliant and great service for Polish podcasts. Just click, just visit, just be amazed. Podcastofine.pl. Popolsku, of course. <laughs> In other podcasts, po to żeby zaciekawić innych other listeners, if they didn't listen to this podcast, it was strange może nie that someone could not know, for example, the podcast Papa Café. Miło jest posłuchać czasami, jak ktoś mówi o naszym podcaście, w jaki sposób się tam wypowie, czy też wymieni nazwę podcastu. No, próżne to jest, próżne, ale jakby nie było, jest to najbardziej takie ścisłe, zwięzłe przedstawienie tego, co się, co się w sieci ukazało, w polskiej podcasterskiej braci. Więc bardzo popieram podcastofum. Popieram podcastofon przez literę K i przez literę C. Popieram wszystkie podcastofony świata. Yy, mam nadzieję, że z podcastofonu także mnie usłyszycie. Ale jak na razie chłopaki mojego podania nie przyjęli. Skoro wszystkie podziękowania, przeprosiny, grzeczności i inne tego rodzaju hece mamy już sobą, to... Zaczniemy od maila. Nieoceniony, jeżeli chodzi o robienie mi roboty dodatkowej, ale rzeczywiście poddaję znakomite pomysły, na które być może bym wpadła, ale po co, skoro istnieje właśnie kto istnieje? Istnieje próba mikrofonu i znakomity Robert Kessling. I wszystko jasne. Proba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling. I więc ten, otóż, znakomity Robert Kessling w jednym z komentarzy do podcastu napisał. Zadam kolejny temat. Niechęć do Polaków. Zarówno Czesi, jak i Słowacy wyraźnie nas nie lubią. Tłumaczę to historią, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie mają pojęcia o fakcie, że byliśmy pod rosyjską okupacją do 1989 roku. Co o tym sądzisz? Hmm? Coś sądzę. Na pewno masz więcej informacji na temat niechęci do Polaków na tamtych terenach. Od razu zaznaczę, że ta niechęć jest taka delikatna i bez agresji. A może tylko mi się zdaje i to tylko zachowanie jak za komuny, podobne do tego, co można w filmie Miś zobaczyć. Robert. Cholera, trafiłeś w sedno. Kochani, odejdźcie od biurników. Będzie historia. A więc Robert napisał, że Czesi oraz Słowacy tłumaczą tą niechęć, delikatną antypolskość, jak sam określił, bez agresji, yy, wątkami historycznymi. No i nie chcę mu się wierzyć właśnie, skoro my także byliśmy pod ruskim zaborem. No więc zaczniemy. Zaczniemy od 1938 roku. Otóż w okolicach Cieszyna jest rejon tak zwanego Zaolzia. I ten rejon podczas agresji niemieckiej na Czechosłowację został przejęty przez Polaków. Jest to cholernie sporny rejon. My ten kawałek ziemi oddaliśmy po II wojnie światowej z powrotem Czechom. I w tym momencie właśnie granica jest na Śląsku, znajduje się na Śląsku Cieszyńskim i Czeski Cieszyn oraz Cieszyn Polski, czy też Cieszyn normalnie, o, to tak przebiega. Most to wszystko dzieli w każdym razie. To jest jeden taki punkt, który rzeczywiście może być nagięty: że Polacy coś zabrali Czechom, co było ich. Może, może to nie do końca. Największym błędem, który jakoś współpracę Polski, Czech i Słowacji położył na łopatki, to był rok 1968. Tak, tak odcinek z Nowego Miasta w Pradze. Tam mówiłem o 1968 roku. Agresja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Polskie czołgi w Pradze. Nie tylko polskie oczywiście. Były także rosyjskie, były bułgarskie, były rumuńskie. Najechaliśmy w sierpniu 1938 roku Czechosłowację. Było to wszystko kierowane rozkazem odgórnym, który pochodził z Kremla. I wydał go pierwszy sekretarz partii, KC. I za to, za to Czesi rzeczywiście mogą, mogą nas nie lubić. Wjechały czołgi. Okupacja tam trwała. Tak samo jak w Polsce. Do 1989 roku z tym, że siedzieli tam tylko Rosjanie, Polacy wrócili zaraz po tym. Za to rzeczywiście Czesi mogą mieć jakieś anse do nas. Za to, że najechaliśmy, zrobiliśmy to bezmyślnie, a trzeba było przyznać, że Czesi jako także państwo Czechosłowacja, jako państwo wchodzące w siły Układu Warszawskiego, jako jedyny kraj z tego bloku nie stosowała radzieckich pistoletów maszynowych, karabinów, karabinków. Mieli swoją własną broń. My bawiliśmy się i dalej się bawimy kałasznikowami, oni mieli swoje, swoje typy. Czeski przemysł zbrojeniowy jest rozwiniętym przemysłem. Czołgi, co prawda, były używane rosyjskie. I podczas inwazji w sierpniu, 1930, przepraszam, w sierpniu 1968 roku e, czołgi najeźdźców, m.in. polskie czołgi, żeby odróżnić od czołgów czochosłowackich, miały wymalowany krzyż na wieżycce czołgu. Ten krzyż pozwolił operatorowi działa, czy też dowódcy czołgu, na bardzo szybkie rozpoznanie, czy ten czołg, który widać, jest czołgiem swoim, czy czołgiem obcym. Czesi przeżyli 68. W miarę spokojnie. Ta inwazja trwała, trwała, Rosjanie siedzieli, mieli swoje miasta, podobnie jak w Polsce zresztą, o tym kiedyś opowiem, a mówię o Bornym Surinowie na Pomorzu. Miejscowości pełnej tajemnic, która zniknęła na kilkadziesiąt lat z mapy Europy. I tak samo było właśnie w Czechach. Były miejscowości, w których żyli tylko Rosjanie. Pewnego dnia po prostu spakowali się i wyjechali. Nie zauważyliście czegoś ciekawego? O, ile słuchać. Więc Mówiłem o roku 38? Później 68? 8, 8? 8? Niezłe? Co? Tak, w języku czeskim, w kulturze czeskiej krąży opowieść o magicznych ósemkach. Dlaczego? W roku, który ma ósemkę, bardzo często dzieje się coś, co ma wpływ na kształt Czech, na ich przyszłość. Czy też po prostu jest coś tragicznego, co się dzieje w tym roku. I tak więc w 1918 roku, jak mówiłem, powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej Tadeusza Masaryka, 18. rok, 38. Napaść Niemiec hitlerowskich na Czechosłowację Rok 68. Inwazja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W 1998 nastąpiła wielka powódź w Czechach. No i 2008 rok. Co się stało? Można powiedzieć nic. Nic takiego ważnego w tym 2008 roku się nie stało, ale jeżeli człowiek zacznie się dopatrywać... Nie wiem, jakaś teoria spiskowa zacznie się w głowie roić, to 8 sierpnia 2008 roku nastąpiła tragedia kolejowa, katastrofa kolejowa, przejeżdżał bardzo szybki pociąg, budowano wiadukt, remontowano ten wiadukt, przesuwano przęsło wiaduktu nad torami, przęsło spadło, upadło na pociąg. Wielka tragedia. Zginęła bodajże nawet tam jedna pąka. Coś w tych ósemkach może być, w coś w tych ósemkach równie dobrze być nie musi. A my przejdźmy dalej do animozji czesko-polskich, które już całkiem historyczne być nie muszą. No Robert w to nie wierzy, że od takiego długiego czasu to jeszcze ta zadra w ludziach drzewie. A żeby przybliżyć pewne animozje czesko -polski. Opowiem coś, co przydarzyło mi się parę lat temu w Czechach. Zabrakło mi papierosów, wyskoczyłem z domu, mieszkałem jeszcze wtedy w miejscowości Jaromierz. Wyskoczyłem do baru, który znajdował się po drugiej stronie rynku i wchodzę, mówię, no skoro już tu jestem, to sobie wypiję piwko. Poprosiłem o piwo. Mój czeski na owe czasy był naprawdę znakomity. Łamane, łamane czeski, potrafiłem tylko zamówić piwo, kupić papierosy, wymienić parę grzeczności i to było wszystko, co potrafiłem. Obok przy barze siedziało kilkoro młodych ludzi i jeden z nich wyczuł, że coś ze mną jest nie w porządku i zaczął ze mną rozmawiać. No z... Bardzo szybko wyszło na jaw, że mój czeski jest niesamowicie potworny i... Przeszliśmy na angielski. I po angielsku sobie porozmawialiśmy. Łepek, młody, przyjemny, dwudziestokilkulatek, nowe czas. E, naprawdę bardzo miło się z nim rozmawiał. Sączyłem piwo, trzymałem w ręku papierosy, już odpaliłem sobie jednego, zacząłem prowadzić z nim jakąś tam, nie wiem, no, mniej bardziej głęboką dysputę na temat ogólnie trzech i tego wszystkiego, co mi się tutaj podoba. A obok odezwał się, jak się okazało, jego starszy brat, tak na około 10 lat starszy i zapytał się w ogóle, co mnie tutaj sprowadziło dlaczego tutaj jestem no to zgodnie z prawem odpowiedziałem mu, że no w tym momencie tutaj pracuję, skierowało mnie tutaj moje serce a on do mnie jak jego brat tłumaczył oczywiście o, nie byłbym w stanie się błonnie z nim porozmawiać bo mm, dogadać po czesku a on się zapytał, co w Polsce pracy nie ma, to musicie tutaj być i nam pracy zabierać i właśnie kochani, to jest największy problem z którym borykałem się Czesi Kryzys dotarł do Czeskiej Republiki. Ten światowy kryzys przez duże K. I niestety piętno swoje odcisnął większe niż w Polsce, bo przyznajmy sobie szczerze, jaki eksport ma Polska, a jaki eksport ma Czech? Mają Czech No, nawet te głupie fabryki samochodów w Wschodzie. W Polsce są jakieś czynne fabryki samochodów? Chyba już nie. W każdym razie Czechy naprawdę dostały ostro potyłku. Przez... Nie wiadomo w ogóle przez co. Tłumaczą to wszyscy kryzysy. E, więc dlaczego Polacy są tak źle rozpatrywani? Nie, nie wszyscy ludzie tak na nich patrzą. Tu chodzi o tych młodych ludzi, o można powiedzieć takich małych neonazistów też. Oni są akurat antypolscy, oni są anty... -jak jakokolwiek narodowościową. I powiedzmy sobie w ten sposób. Polacy i Ukraińcy jest to zmora czeskich pracowników. Nie pracodawców, tylko pracowników. Pracodawca, który ma Polaka albo ma Ukraińca, to już w ogóle jest hiper super, jest szczęśliwy, ponieważ 20 Ukraińców jest w stanie postawić budowę za pomocą łopat. Nie potrzeba ciężkiego sprzętu, nie potrzeba koparek. Oni wszystko to wyryją autentycznie. Ja przepraszam osoby narodowości ukraińskiej, ale taka jest prawda. My przyjeżdżamy tutaj do Czech pracować, bo stopa życiowa tutaj jest większa przeliczając. Głupia wypłata, która ma 10 tysięcy koron, to jest 1500 zł na polskie, na polskie złotówki i rejon przegraniczny polsko-czeski, no to jest bida kamienia, nie ma co się oszukiwać. Ludzie za 800 zł, kurczę, bez chęcią popracowali, ale nie mają gdzie. No więc jadą do trzech pracują w wszystkich fabrykach. Zabierają pracę tym Czechom, można powiedzieć. No, zabierają, no, pracują Czechowi. Nie chce się pracować na przykład za 12 tysięcy koron. On za to nie będzie robił. Ukraińiec będzie robił za 9, Polak za 12. Spokojnie. Spokojnie my to chwycimy, my to, my to przemienimy. Z tego powodu właśnie mogą być mi być Facet, facet, z którym w barze rozmawiałem, otwarcie okazał mi chromość, żeby doszło do w niebie. Ktoś na pewno by żałował tego, co uczynił. Na szczęście do niczego nie doszło, wypiłem to piwo. Pożegnałem się grzecznie i poszedłem. No bo rzeczywiście, pomyślmy sobie, teraz jesteśmy w Polsce i przyjeżdżają jakieś watachy Czechów i oni chcą tutaj pracować, bo tu lepiej to się przekłada na nam pieniądze, na korony czeskie. I większość z was powie, dobra, niech oni pracują, w porządku, ale jeżeli wy nie macie pracy, to będziecie dalej mówić o w porządku, niech on sobie pracuje? Nie, od razu będzie wielki krzyk. Musimy się przestawić właśnie na ten typ myślenia. Ja być może jestem czechofilem, Yy, tak, no dobrze powiedziałem Czechowilem yy, i w żadnym wypadku nie jestem polonofobem nie chodzi o to, że wszystko co jest polskie to jest B w żadnym wypadku chodzi mi tylko o to, żeby postawić się w sytuacji tej drugiej osoby a w tym momencie wśród tego w tej sytuacji tego drugiego społeczeństwa jak to ma wyglądać Czechy yy, mają pełno punktów sprzedaży, gdzie jest sprzedają Wietnamczycy. Wietnamczyków to jest autentycznie jak bez mała, jeżeli chodzi o kulinarię, jak psów. wietnamskie oczywiście. U nas, tu gdzie mieszkamy, w Nachodzie, jest to rejon przegraniczny. My jesteśmy tylko 3 km od granicy. Jest tych sklepów wietnamskich trzy restauracje wietnamskie. Tego jest pełno. Tutaj przyjeżdżają Polacy. Wietnamczycy mówią tak samo świetnie po czesku, jak i po polsku, czyli praktycznie wcale i jest to po prostu ten pieniądz krąży. mało tego, trzesi jadą do Polski na targi, gdzie kupują ten towar który, który jest z tego samego źródła no, nie wiem, to chyba chodzi o tą przyjemność żeby się gdzieś przejechać błędne koło, kwadratura koła ja nie wiem jak to nazwać ale to można skołować od tego wszystkiego dużym błędem jest nasza polska hardość tak, niestety. Yy, jak pracowałem w Skodzie, okazało się, że no, Polacy, którzy tam pracowali, jestem w innym kraju, jestem Polakiem, pracuję sobie u Czechów, yy, robimy tą samą robotę. Nasz team, nasza drużyna, nasza zmiana, tam gdzie pracowałem, na tej linii, no była w miarę zgrana. Ale większość Polaków wyznawała taką taką rację, że no, Czesi, debile, wszystko co robią, to im się każe. No to jeju. Jeżeli ja spędziłem pięć lat w wojsku, ja byłem pięć lat debilem, ponieważ ja robiłem to, co przyszło w rozkazie. No kochani, jeżeli już mówimy o takich rzeczach, to jak możemy kogoś nazwać debilem za to, że on robi to, co mu każą? To jest mentalność narodowa. Kiedyś rozmawiałem z pewnym Czechem i on powiedział, że Polacy są w ogóle pokręconym narodem. Nie przepadał zbytnio za Polakami. To fakt, ale powiedział, że tak pracowitość mamy po ruskich. Swoją dumę mamy po Niemcach, a w ogóle fantazja to jest iście francuska. Także coś w tym musi być. W jakiś sposób ta nasza mentalność nas kieruje do tego, żeby wyrażać opinię, że ktoś jest debilem, bo robi to, co mu każe. Polacy w całym świecie są znani także z tego, że Taka fama jest oczywiście. Zaraz wejdę naprawdę na polonofoba. Że Polacy mają lepkie ręce, krótko mówiąc. A dokładnie lepkie palce. Przypominacie chyba sobie tą reklamę sprzed kilku lat. Reklamę niemieckiego biura podróży, która mówiła Jedź z nami na urlop do Polski, twój samochód już tam jest. Z kolei brytyjskie żarty mówią dotyczące Polaków, że... Czego uczą na przykład Polaka podczas pierwszej lekcji nauki jazdy? Odpowiedź jest taka. Uczą Polaka instruktorzy, jak otwierać samochód za pomocą klamki, a nie łamaka. Rzeczywiście, coś w tym jest. Coś w tym jest. Spotkałem się kilkukrotnie z tym, że Polak za granicą potrafi tylko drugiego Polaka wydymać. Brzydko mówiąc, ale taka jest prawda rzadko się spotyka ludzi, którzy są w stanie pomóc, a nie tylko patrzeć na swój własny interes. To a propos dymania. Więc w Skodzie jak pracowałem doszło do kradzieży. To dość bezczelnej kradzieży. Z racji tego, że z parkingu, zaraz za Tirem, który wyjeżdżał, tam jest pełno bram, pełno ochrony, zaraz za Tirem brama nie zdążyła się zamknąć, Tir wyjeżdżał. Smygnął ktoś z Skodą Superb? Ukradł po prostu. Później to znaleziono. Okazało się, że rzeczywiście byli to byli pracownicy narodowości polskiej, byli pracownicy zakładów szkoda. Ech. Bałem się na drugi dzień pójść do roboty. Powiem szczerze, ja jestem Polakiem. I co? Że będą na mnie patrzeć? Cześć? Złodzieju? Bo wy ukradliście? Nie! Tak wcale nie było Poszedłem do roboty pełen obaw, przywitałem się. Wszystko było w porządku. przecież tam ja nie ukradłem. To ktoś ukradł. Jakoś tak. Na ludzie do tego podeszli. Trzeba uważać po prostu na kogo się trafia. W Polsce też są różni nawiedzeni. Mówiący Polska dla Polaków. Mnie to nie interesuje, gdzie mieszkam. Jestem kosmopolitą bynajmniej w tym sensie znaczenia tego słowa, które ja znam. Powiem teraz o tym, jak pewnego dnia poszliśmy wyrzucić śmieci, a dokładnie pewnego wieczora, była to godzina około 21. Zeszliśmy na dół i zapomnieliśmy ze sobą wziąć klucz. A drzwi mamy takie, że jak się zatrzasną, z drugiej strony jest tylko gałka, nie ma, nie ma klamki bez klucza ani rusz. No i zaczęły się schody. Więc... Poszliśmy na początku do sąsiadów, którzy dzień wcześniej dokonali tego, co my wtedy. I zapytaliśmy się, a trzeba przyznać, że na naszym piętrze, mieszkamy na siódmym piętrze i na naszym piętrze mieszkają z wyjątkiem nas sami trzej. Więc poszliśmy do sąsiadów, którzy się dzień wcześniej zatrzasnęli, także. I wzięliśmy telefon do zamecznika. jaką się nazywa po polsku? Ślusarze, tak. Do ślusarza. I okazało się, że no my telefonu nie mamy. Telefony wszystko zostało, mieliśmy ze sobą, nie wiem, 20, 20 koron, trzy papierosy, jedną zapalniczkę, byliśmy w krótkich spodenkach, jeszcze to ciepło było. No i ogólnie było wszystko pozamiatane, no cholera, nie mogliśmy się było do postać. Więc wyciągnęli swoją komórkę, z tej komórki próbowaliśmy zadzwonić, facet nie odbierał, udało nam się namierzyć, gdzie mieszka ten ślusarz. Poszliśmy tam do tego szlaku. Że... Ślusarz został odnaleziony i niestety okazało się, że wyjechał do Szwajcarii bodajże, a jego żona nie wiedziała nawet, kiedy wrócić. No cóż, ta wizja czekania kilka dni na ślusarza wcale nam się nie uśmiechała, więc jedyną rzeczą, która nam wpadła, na myśl. To było puście na policję. Poszliśmy na czeską policję. Porozmawiałem sobie z panem dyżurnym ruchu, z dyżurnym komendy i powiedział, że no, w takich sprawach policja nie może interweniować. Trzeba udać się do straży pożarnej. Wychodząc w posterunku policji słyszeliśmy sygnały. Sygnały, syreny wyły sobie. Działa się coś podobnego doszliśmy do automatu telefonicznego, zadzwoniłem na bezpłatny numer e, pogotowia e, pożarowego. Odpowiedział operator i powiedział, że w tym momencie nie da się, ponieważ te sygnały, które słyszeliśmy, to było ogłoszenie alarmu. Gdzieś straszny pożar wybuchł. Wszystkie jednostki, które były na podorędziu, wyjechały do ogłoszenia pożaru. No. Rewelacja. Time is ticking away. Czas płynie a my sobie po prostu, kurka błądzimy, po całym nachodzie i i nie możemy znaleźć swojego miejsca. I więc cóż, wracamy z powrotem. Budzimy sąsiadów, którzy na drugi dzień o godzinie piątej rano mają wyjechać. Gdzieś tam, nie pamiętam już gdzieś, ale w karmacie myśmy, myśmy musieli wyjechać. To są emeryci, bardzo, bardzo właśnie mili, uprzejmi ludzie. I obudziliśmy ich. Kobieta powiedziała, że nie ma sprawy, tutaj może coś wykombinują. Trwało to jakiś czas. Znalazła się jakaś wiertarka, kilka przedłużaczy. Komplet w krętaków. Cała ekipa się tutaj zebrała. Naprawdę nas było sporo ludzi na korytarzu, i o godzinie 11 w nocy zamek został przewiercony i sąsiedzi nam pomogli. Nam, Polakom. No nie wiem, dobrze trafiliśmy po prostu. Mamy dobrych sąsiadów. Oprócz kilku wypadków, gdzie spotkałem się z, z autentyczną niechęcią skierowaną przeciwko nie mnie, ale być może mojej narodowości ogólnie jest spokój. W dniu dzisiejszym radio Impuls, czeskie radio na wschodnie Czechy, podało informację, że w Pradze na moście Karola kamery ochrony sfilmowały pijanego Amerykanina, któremu tak strasznie, jak później tłumaczył, podobał się most Karola, że musiał sobie wziąć coś na pamiątkę. I z jednej z rzeźb ułamał szablę. Schował pod kurtkę. Został zatrzymany i... Właśnie. Jaka kara będzie dla pana pijanego młodego Amerykanina, dwudziestokilkulatka, kretyna, który niszczy zabytki? A kara będzie taka, że... potraktowało to państwo jako... no, wymiar sprawiedliwości, potraktował to jako występek, który... według prawa czeskiego... kara za taki występek to jest około dwóch tysięcy koron. Hm. Pamiętacie, w którym roku, roku Most Karola był fundowany? No, w 1357 roku. Fakt, że te rzeźby, które tam są, to są repliki. 2000 tysiące Jeżeli miałbym mentalność taką, jak moi znajomi z pracy, moi znajomi polscy znajomi z pracy w Skodzie, to bym powiedział, no a ciekaw, u, pip, jestem... Ile by przesolili, jakby był to Polak, jakby to Polak zrobił, co? W dziesięciu tysiącach by się na pewno nie zmienił, no, o tym się nie przekonamy. Swoją drogą, dzięki Bogu, mieli moi czas zacząć ocierać się o coś, co obiecywałem dawno temu, mianowicie o kuchnię czeską. Tak jestem. Staniemy dzisiaj przy garach. No może nie tak rzeczywiście, ponieważ już jestem najedzony. A kiedy to nagrywam, to tak już koło północy się robi. Więc staniemy sobie przy garach i zrobimy coś, co może wyglądać jak czeskie jedzenie. Dlaczego może wyglądać? Ponieważ są tam dodatki typowo czeskie. Pierwszym dodatkiem typowo czeskim, o którym opowiem, jest to tak zwany knedlik. Tak, tak, wszyscy słyszeli... Papa to powtarza co trzeci komentarz. Yy, piwo, knedliki, rock and roll. <śmiech> Więc. Co to jest cholera jasna, knedlik? Kochani, jeżeli wiecie, co to jest knedlik, to zaręczę wam. Jesteście w błędzie. Mianem knedlik określa się co najmniej 19 rzeczy w Czech. <śmiech> tak. Typowy knedlik, ten, który daje się do jedzenia, tzw. zwany knedlik, to jest twór, który wygląda jak pieczywo, jest niedosmażony, niedopieczony. To się gotuje najczęściej na parze, w plastry się kroi i je się z różnymi właśnie rzeczami. Między innymi z gulaszami, z go rodzaju sosami, czy też ze swiczkową na smetanie. O swiczkowej jeszcze kiedyś opowiemy, ja tego nienawidzę, dlatego nie będę się wgłębiał na razie w ten temat, ale z radością opowiem Wam o swiczkowej. Więc taki knedlik, to jest ten typowy, to jest chowskowy knedlik, to jest ta rzecz, gdzie jedziemy do Czech, to chcemy zjeść coś czeskiego, to prosimy o knedlika. Gnadik jest tylko dodatkiem, tak jak u nas ziemniaki, tak jak u nas makaron, tak jak u nas ryż. Ech, więc taki holskowy Gnadik, podgrzewany właśnie na parze, znakomicie pasuje do wszelakiego rodzaju, jak mówiłem, gulaszy. A dzisiaj postaram się Wam przybliżyć przepis na taki czeski specjał. Bardzo szybko się to robi, wręcz ekspresowo rzeka. I będzie to wędzona karkówka, co się z nadlikiem. Więc przede wszystkim, żeby zrobić taką potrawę, musimy się wybrać do sklepu i kupić wędzoną karkówkę. No, I najlepiej, żeby nie miała kości. Jak ma kość, to trzeba będzie wykrajać, troszkę więcej czasu schodzi. Ja mówiłem, że to jest ekspresowe danie. Kupiłem sobie troszkę tej karkówki. Idziemy do domu. Ważne, pamiętajcie kochani, ma być wędzona po czesku to jest uzena na karkowice albo uzena karkowiczka zależy czy mówimy karkóweczka czy karkówka więc kupujemy sobie tej wędzonej karkoweczki w domu zaczynamy kroić na plastry, które nie mają więcej niż 1 cm grubości kładziemy patelnię na maszynkę na palnik no na cokolwiek co tam nam grzeje więc kładziemy, kładziemy tą patelnię, rozgrzewamy patelnię, karkówkę z jednej i z drugiej strony posypujemy wegetą. Wegeta jest to przyprawa znana bardzo w Polsce, a wprowadził ją właśnie firma czeska, która nazywa się Podrawka. I sypiemy tą wegetą z jednej i z drugiej strony karkóweczkę i kładziemy wędzoną karkóweczkę na patelnię. Na rozgrzaną patelnię żadnego tłuszczu, żadnych takich historii. Nic. Karkówka zaczynamy się fajnie przypiekać. Nie chodzi o to, żeby ją po prostu zwęglić, bo to raczej to nie miało na celu uzyskania kotletu pożarskiego, ale mamy tą karkóweczkę sobie delikatnie po prostu przypiec. Mogą być niektóre ślady takie ciemniejsze. Przewracamy karkóweczkę na drugi bok i to jest praktycznie finał roboty, bo do dalszego robienia tej potrawy człowiek nie będzie potrzebny. Zalewamy to wszystko wodą, oczywiście w ilościach rozsądnych. Dodajemy do tego dwa ziarenka, jak to się nazywa, zielę angielskiego oraz liść babkowy. Po dodaniu tego wszystkiego zaobserwujemy, że przy podgrzewaniu karkówka, która została delikatnie przypieczona, daje temu całemu płynowi, który ją otacza, niesamowity brązowy kolor. Zapach także zaczyna się roznosić. Co następną rzecz, którą robimy? Bierzemy ząbek czosku, normalny, zwykły ząbek czosku, kroimy go na delikatne kalarki i talarki wrzucamy na tą patelnię. To się wszystko fajnie tam bulgące. Po czasie jakimś tam, że ta karkówka już jest, ona nie jest za gruba, także szybko, bardzo szybko nam dojdzie i możemy sobie ten sos zagęścić. Zagęszczamy oczywiście czym? Tak, zagęszczamy mąką. Kochani, spróbujcie kiedyś zagęścić mąką krupczatką. Nie tą miałką, tylko właśnie tą krupczateczką, taką grubszą mąką. Spróbujcie tą krupczatką zagęścić, zobaczycie, że smak sosu będzie niesamowity, a jego konsysten... konsystencja wręcz, no, ja nie mam innego określenia jak jedwabna. Kiedy to mamy wszystko przygotowane w międzyczasie, jeżeli chcemy to zrobić bardzo szybko, robimy to w mikrofali, bierzemy jedno naczynko, kroimy knedlika na ponad centymetrowe plasterki, do półtorej centymetra te, kroimy tego knedlika, układamy go delikatnie, skropimy warstwę każdą knedlika delikatną bieścią wody, naprawdę kilka kropeleczek na jeden plasterek knedlika. Przekładamy drugim, trzecim i tak to wszystko kładziemy, zamykamy naczynie, fajne to było jakby jakieś naczynko było z przykryciem właśnie typowo do mikrofali, wrzucamy to po jakimś czasie, najczęściej po 20 sekundach, wybucha, znaczy dekielek wyskakuje, jeżeli nie ma, yy, jak to się nazywa, Zaworo, zawora bezpieczeństwa tego parowego. I więc bez tego zaworka nam to wystrzeli. to jest dla nas informacja, że jeszcze minuta i będzie wszystko w porządku. Oczywiście przygrywamy z powrotem, knedlik zaczyna robić się ciepły, mięciutki, puszysty. Rewelacja. Podajemy to w ten sposób, że kładziemy sobie knedliczek wokół talerza i jak chcemy kawałeczków, tak tyle sobie tych kawałków składziemy. Wszystko to zostaje polewane sosem i na środek jest kawałeczek właśnie tej karkuleczki. Palce, palce, oliski. Oprócz e, holskowego knedlika e, występuje w czachach także bramborowy knedlik, czyli knedlik ziemieczany. E, knedlikiem ziemiaczanym Czesi zwykli nazywać kopytka ziemiaczana. Jest to po prostu bramborowy knedlik. Chciałbym zwrócić uwagę w niektórych restauracjach możemy się autentycznie naciąć. Nie wiem co oni robią, czy tam cementu dosypują, czy wapna. Eee, tego, no. Ale te bramborowe knedliki, te kopytka są niezjadliwe. Są po prostu twarde. Tam Tambestry nitro-toluenu, czyli trotylu. No ciężko ruszyć w ogóle coś w tym klimacie. E, następnymi knedlikami, dopiero zahaczyliśmy o dwa. Następnymi knedlikami to są na przykład jatrowe knedliczki. Jatrowy knedlik to jest coś mielonego z wątróbka przemielona, która jest z dodatkiem. E, strochanki a strochanka po polsku Jezu jak ja się motam strochanka po jest po prostu bułka tarta i to jest wszystko fajnie tak gotowane na wywarze rosołowym I to jest jatrowy na kuleczki takie malutkie wszystko co ma kształt właśnie okrągły to jest praktycznie Możemy się spotkać z tym, że pyzy, na przykład ziemiaczane, to są także bramborowe knedliki. Jeżeli one są z mięsem mielonym, jakimś wędzonym w środku, to są, na przykład mówi się o tym, bramborowe knedliki plnione uznanym masem. Knedlik jaki jest? Każdy widzi znamy tylko chyba tego pierwszego Knedlika. Reszta Knedlików jest naprawdę magiczna. Jeżeli zobaczymy nazwę w menu Knedlik, to nie wcale, wcale nie musi oznaczać tego, że dostaniemy właśnie tą taką fajną, puszystą bukę, baton. No, wpiszcie sobie na Google Knedlik, to może zobaczyć, jak to wygląda. No i chciałbym jeszcze poinformować, że podcast o Pradze się nie skończyły w żadnym wypadku podcast o Pradze, a w tym odcinku będzie mowa o Haradczanach, o małej i ten podcast ukaże się niebawem, będzie to na pewno grudzień, teraz dałem wam troszeczkę oddechu, bo wiele osób mówiło, że za długo, wiele osób mówiło, że przynudzam Zgadzam się z tymi osobami. A chciałbym także zapowiedzieć, że tak jak na początku w odcinku zerowym mówiłem, będą odcinki specjalne i jeden z tych odcinków specjalnych także się będzie zbliżał, ale nie wiem, czy on będzie się zbliżał w tym roku, czy dopiero w 2010 nadejdzie, ale w każdym razie chodzi o cykl programów To Lubię. I w tych programach będę mówił o jednej rzeczy. O jednej rzeczy, którą lubię i to... Niekoniecznie, że robię grayfruity na przykład i będę nawijał o grayfrutach przez 50 minut. Nie, nie. Eee, to będzie mowa o muzyce, o filmach, o serialach, o tych rzeczach po prostu, które lubię. Chciałbym na koniec Wam zwrócić uwagę na nowe podcasty, które pojawiły się w sieci. Mówię tutaj o projekcie Waria. Podcast 420 chyli się ku końcowi odcinka. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że całkowicie nie zgadzam się z jedną tego. Podcast. tego. Chodzi o... Komentującą osobę płci żeńskiej podpisującą się nikiem Ajka przez Y. A więc Ajka napisała yy, w komentarzu do odcinka praskiego, staromińskiego, że faktycznie, jak to Fi, w domyśle, Fi się na Fili potrzebuje się powiedział, już ten taki luzik się fajny pojawił. Mniam. Dalej cytuję. Y, po twoich komentarzach w próbie mikrofonu, tak coś mi się zdaje że twoja nie tyle luźna, co z wielkim inteligentnym poczuciem humoru strona jeszcze na nas czeka. Ajko. Nie. Moja inteligentna strona nie czeka na nikogo i nigdzie z racji tego, że ta strona nie istnieje. Także przepraszam za rozczarowanie I w ten oto mało inteligentny sposób chciałbym zakończyć ten odcinek dla was wszystkich a szczególnie dla Przemiona z podcastu Hochlander, za którym bardzo tęsknię, mówię o podcaście o Przemion nie opublikował nic od Dawida a szkoda bo jego podcasty naparskie ostatnio takie fajne się zapowiadały. Szlak gdzieś trafił. I właśnie na człowieka, który liczę, nagra jeszcze coś, nie musi być o Nepalu. Może nagrać cokolwiek, byleby nagrał, bo bardzo ten podcast lubię. Specjalnie dla Ciebie, Przemku, a także dla Was, drodzy słuchacze. Część dalszej opowieści zespołu Komunalnie odpad, który zaraz za intrem przejdzie w pierwszy utworek mający nazwę Morana. Uwaga. Nie żartuję. Dla osoby, które nie lubią ostrego roka, czyli krótko mówiąc, mówiących na ten rodzaj muzyki szarpidroty proszę o wyłączenie. W tym momencie. A wszystkich pozostałych zapraszam do słuchania. Żegna się Robert Kamaszin, Czeskiej Republiki. Wam krasny den, anebo nebo krasny wieczór. Oprawdu nie wiem, gdy to słuchate. Miejcie się heksy, mięte się fajnie. Życam wam ciao. A A jego genef przywołał rad starą czerodziejnicy, która żyła w Tam Tamu nabídla svou pomoc. Přivedu ti o půlnoci tvého chrta zpátky, ale vezmu si za něj krev jednoho z tvých nejvěrnějších sluhů. Hrabě souhlasil. A tím začalo jeho prokletí se jménem Moran.